Pamiątka druga, czyli ogryzek. Morderstwo! krzyknęła Asia, biegnąc na górę do agencji detektywistycznej różowe okulary. Detektyw Pozytywka aż upuścił z wrażenia trzymane w ręku jabłko. Od wielu lat pracował jako detektyw, ale nigdy jeszcze nie miał do czynienia z morderstwem. I szczerze mówiąc, wcale tego nie pragnął. Patrzył teraz z przerażeniem na zapłakaną Asię i próbował uspokoić myśli. Co robić? Co robić? Na wszelki wypadek przełknął ślinę. Tak robili bohaterowie kryminałów, które detektyw Pozytywka czytał, będąc jeszcze dzieckiem. Jeśli tylko przydarzało im się coś niepokojącego, natychmiast przełykali ślinę. Swoją drogą pomyślał detektyw Pozytywka to trochę głupie. Jak można przełykać ślinę w chwili, gdy z wrażenia aż zasycha w gardle? Nie czas jednak był na tego typu rozważania. Detektyw pozytywka sięgnął drżącymi dłońmi stojący na parapecie kaktus, wychodząc z założenia, że lepsza taka broń niż żadna. Trącone nogą jabłko skorzystało z okazji i wytoczyło się z agencji, by po chwili głośno dudniąc na drewnianych schodach umknąć piętro niżej. Detektyw Pozytywka nie zwrócił na nie zbytniej uwagi. — Gdzie są zwłoki? — zapytał, próbując nadać swemu głosowi stalowe brzmienie. Mocno przycisnął do piersi glinianą doniczkę z kaktusem i spojrzał pytająco na Asię. Dopiero teraz zauważył, że do jej mokrych od łez policzków przylepiły się listki i poskręcane strzępy pajęczyny. — Pokażę, panu — wyjąkała Asia. Ruszyli w milczeniu w ślad za umykającym jabłkiem Ku uldze detektywa pozytywki Asia Nie zatrzymała się na żadnym z pięter Ani pod drzwiami mieszkania Zuzi i Dominika Ani pod drzwiami mieszkania pani Ryczaj Pana Mietka, pani Majewskiej Czy innych lokatorów kamienicy Przez ułamek sekundy Detektyw pozytywka miał wrażenie, że Asia idzie do piwnicy Czyżby zamordowano martwiaka? Na szczęście jednak i to okazało się nieprawdą. Asia bez słowa wyszła z klatki schodowej i ruszyła w stronę bramy. Detektyw pozytywka truchtał tuż za nią, posapując nerwowo. Czuł się niepewnie. Nic dziwnego. Za chwilę miał ujrzeć autentycznego nieboszczyka. Na dodatek ślizgał się, próbując dotrzymać Asi kroku, bo kilka chwil wcześniej na którymś spięter wdepnął w jabłko. Jego ucieczka, jak widać, nie zakończyła się sukcesem. Wokół buta detektywa Pozytywki krążył teraz kolorowy motylek, wyraźnie podekscytowany apetycznymi plaśnięciami. Cała trójka, Asia, detektyw Pozytywka i motylek, dotarła do parku. Asia? Skręciła w alejkę biegnącą wokół fontanny. Świeciło słońce, ale park wydawał się ponury jak nigdy. Nawet okrzyki dokazujących na placu zabaw dzieci brzmiały w uszach detektywa pozytywki dziwnie nienaturalnie, jakby wpierw je nagrano, a teraz odtwarzano w zwolnionym tempie. Asia? Zeszła w pewnym momencie z alejki i wskazała rosnące na środku skweru ozdobne krzewy. Były dość wysokie, bez trudu skryłyby dorosłego mężczyznę. Zasadzono je jeden obok drugiego, tak aby tworzyły krąg. Jego wnętrze było całkowicie niewidoczne dla spacerujących po parku ludzi. Detektyw Pozytywka opanował drżenie łydek, wziął głęboki oddech, odgonił natrętnego motylka, i przedarł się przez krzewy do środka. Uczucie ulgi było równie silne jak zdumienie. Spodziewał się, że zobaczy zwłoki. Tymczasem nie było po nich nawet śladu. Ba, nic nie wskazywało, że kiedykolwiek tu leżały. Wprawdzie detektyw Pozytywka nigdy wcześniej nie zajmował się morderstwem, ale wiedział z książek, że powinien dostrzec plamy krwi, ewentualnie monety i inne drobiazgi, które mogły wypaść ofierze z kieszeni. A choćby i zgniecioną trawę. No przecież taki nieboszczyk musiał trochę ważyć. Tymczasem ukryta wśród krzewów polanka wyglądała niewinnie, jak tylko to możliwe. I ten właśnie fakt... Nagle wydał się detektywowi Pozytywce niepokojący. Komuś bardzo zależało na tym, żeby zatrzeć ślady zbrodni. Ten ktoś wciąż może być gdzieś w pobliżu. Kto wie, czy nie czai się teraz za jednym z krzewów i nie obserwuje detektywa Pozytywki, gotów zaatakować, jeśli tylko uzna, że detektyw Pozytywka wpadł na jakiś trop. Należało być bardzo ostrożnym. Detektyw Pozytywka znieruchomiał i wytężył słuch. Uniósł rękę, w której trzymał kaktus, gotowy w każdej chwili do odparcia ataku. Gdzieś za nim trzasnęła gałązka. Poczuł, jak jego serce podskakuje gwałtownie i wtedy... Znalazł pan? Odezwała się Asia, stając obok spoconego z wrażenia detektywa. Detektyw Pozytywka przyłożył palec do ust. On może być gdzieś blisko. Kto? Szepnęła Asia. Morderca. Asia rozejrzała się nerwowo dookoła. Skoro ukrył zwłoki, kontynuował detektyw Pozytywka, to znaczy, że... Jak to ukrył? Przerwała mu Asia. Wcale nie ukrył. Cały czas tam są. I wskazała zwisającą tuż nad ziemią gałązkę. Detektyw Pozytywka osłupiał. Podszedł do wskazanej przez Asię gałązki, przyklęknął i... Próbując nie parsknąć śmiechem, obejrzał coś, co przypominało rozłupany kokon, uczepiony od spodu do jednego z liści. — Moja biedna Madzia! — wychlipała Asia. Moja kochana gąsieniczka. Codziennie przynosiłam jej jabłuszka i plasterki ogórka. A ona rosła i rosła i była coraz bardziej okrąglutka. Ale potem zaczęło się dziać z nią coś dziwnego. Widocznie morderca ją zastraszył. Weszła pod listek, znieruchomiała i... i... przemieniła się w poczwarkę, wtrącił detektyw Pozytywka. — Słucham? — Asia spojrzała na niego ze łzami w oczach. — Nic, nic. Mów dalej. — detektyw Pozytywka przyłożył palec do ust, dając do zrozumienia, że będzie już cicho. — Dalej? — Asia pociągnęła nosem. — Nie wiem, co było dalej. Pojechałam na parę dni do babci. — I proszę, kto jej to zrobił? I za co? Detektyw Pozytywka nie bardzo wiedział, jak się zachować? Najpierw parsknąć śmiechem, a dopiero później pocieszać Asię, czy też może odwrotnie. Nazwała się Madzia? Zapytał. Uh -huh. I przynosiłaś jej jabłka i ogórki. Uh -huh. I jadła? Uh -huh. Asia pokręciła przecząco głową. Ostatnio już nie. Zamknęła się w swoim domku i siedziała w nim całymi dniami. Widocznie przeczuwała coś złego. Detektyw Pozytywka uśmiechnął się nieznacznie. Nikt jej nie zamordował, powiedział patrząc na krążącego przy Asi motyla. To co? Sama to zrobiła? Krzyknęła Asia. Moja Madzia nigdy by nie popełniła samobójstwa. <grytanie> w ogóle nie było żadnego mordercy. – Morderstwa, nieszczęścia, ani zwłok! – roześmiał się detektyw Pozytywka. – Kto wie, czy Madzia nie krąży właśnie nad twoją głową? Asia popatrzyła ze zdziwieniem wpierw na detektywa Pozytywkę, a potem na motylka Głodomora. – To jest moja Madzia? – zapytała wreszcie. – Skąd mogę wiedzieć? – detektyw Pozytywka wzruszył ramionami – Przecież to twoja znajoma, a nie moja. A potem, ściskając dziarsko doniczkę z kaktusem, ruszył z powrotem do kamienicy. <śmiech> Detektyw Pozytywka miał rację. Na szczęście w parku nie zdarzyło się nic złego. Skąd jednak pomysł, że krążący nad Asią motyl to być może Madzia?